Wielkie brawa dla Nicolette Burzyńskiej i Spółdzielni Muzycznej. Za nami prawykonanie kompozycji vintage. Dzisiaj w studiu koncertowym Radia Kraków zabrzmiała po raz pierwszy, czego świadkiem byli Państwo, świadkami ci, którzy są tutaj z nami w Radiu Kraków, ale też słuchacze Radiowej Dwójki, bo ten koncert na żywo w całości na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Nikolet Burzyńska i Wintycz wcześniej słuchaliśmy kompozycji Ars Memorie, hiszpańskiego kompozytora. A teraz, teraz kompozycja, która kieruje nasze myśli w stronę światła, bo właśnie różne wątki związane ze światłem stały się inspiracją dla Minasa Borbu da Kisa. Do skomponowania kompozycji Photonic Constructions my usłyszymy pierwszą część tego utworu, który powstał już prawie 20 lat temu i ma bardzo bogatą historię wykonawczą, co nie jest zawsze udziałem muzyki współczesnej, ale ten utwór był wykonywany przez różne zespoły, a napisany dla jednego z tych najważniejszych zespołów europejskich, czyli dla Ensemble Modern. Dzisiaj usłyszymy go w wykonaniu Spółdzielni Muzycznej. Sam kompozytor o y, tym utworze pisał tak. Dla nas Greków światło jest obszarem tajemnicy i duchowych poszukiwań. W przeciwieństwie do kultury zachodniej, która przez wieki znacznie bardziej fascynowała się ciemnością. Co sprawia, że światło odpowiedzialne jest za historię wszechświata po początku czasu? Odpowiedź tkwi w dwoistej na naturze jego cząstek tak fotonów, które mają przywilej przejawiania się zarówno jako materia, jak i jako fala. W ten sposób informacja dociera do nas z głębi Wszechświata, lecz czy wędrówka światła w przestrzeni jest zarazem samym czasem, czy czas zatrzymuje się dla fotonu pędzącego przez Wszechświat z prędkością 300 km na sekundę, Między innymi takie pytania zadaje nam Minas Borbudakis, a odpowiedź być może znajdziemy w jego kompozycji Photonic Constructions One, którą teraz usłyszymy w wykonaniu Współdzielni Muzycznej na żywo ze Studia Koncertowego Radia Kraków. To muzyczna i finał koncertu Interakcje 2. Ostatnia kompozycja to były rozważenia nad naturą światła Minasa, Borbu Dakisa i oczywiście dalej mogą Państwo klaskać swobodnie. Dzielnia muzyczna Contemporary Ensemble w składzie Małgorzata Mikulska Flety, Tomasz Sowa, Klarnety, Krzysztof Guńka, Saksofony, Aleksander Wnuk, Perkusja, Aleksandra Płaczek Fortepian i organy Hamonda. Barbaria Mblej skrzypce, Paulina Hoś, skrzypce, Altówka, Jakub Gucik, Wiolonczela, Piotr Peszat, Elektronika, a wraz z nimi Nicolet Burzyńska, której prawy wykonania kompozycji Vintage dzisiaj słuchaliśmy w Radiu Kraku. bardzo za te interakcje drugie. Przypomnę, słuchaliśmy poza Photonic Constructions Minasa Dakisa i Wintycz Nikolet Burzyńskiej, także kompozycji Ars Memorie Mikela Urkizy. Dźwiękowo ten koncert wyreżyserowali Grzegorz Dąbek i Paweł Lorenz. Współpracowali przy tutaj tej produkcji całej w Studiu Radia Kraków, także Ada Bystrzycka i Dawid Markowicz, a także Antoni Wala, Wala i Grzegorz Paluch. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Ja już się z Państwem żegnam także w imieniu Ewy Szczecińskiej, która rozmawiała z Nikoletą Burzyńską, Agata Kwiecińska. Do usłyszenia i do zobaczenia. Być może także w, tutaj w studiu koncertowym Radia Krokow oddaję głos Adamowi Suprynowiczowi, który jest w Studiu Dwójki w Warszawie. Tu Studio Dwójki w Warszawie. Witam Państwa ponownie. Jest 17 minut po 20. I to jest Filharmonia Dwójki, której pierwszą... Część, pierwsza część właśnie się zakończyła. Agata Kwiecińska zakończyła transmisję na naszej antenie koncertu z nową muzyką, z nowym utworem zadedykowanym Polskiemu Radiu na zamówienie Polskiego Radia na stulecie naszej instytucji i radia w Polsce w ogóle. Pasmo Filharmonii Dwójki na naszej antenie jak co niedzielę do 22 i planujemy jeszcze sporo muzyki brzmiącej znajomo i przystępnie, a zarazem interesującej. To będzie koncert zarejestrowany w Bambergu w styczniu tego roku, wypełniony w całości muzyką czeską z koncertem wiolonczelowym Dworzaka na czele. Do tego filharmonicznego hitu dodano utwory Witieslawy Kapralowej, odkrywane ostatnio świetnej kompozytorki czeskiej, studentki i przyjaciółki Bohusława Martinu, którego muzyka również znalazła się w programie tego koncertu. Koncertu, w którym dyrygent Jakub Chrusza zaprogramował wszystko, co najlepsze z muzyki ze swojego kraju. Na ten koncert zapraszam Państwa chwilę po 20.30, a teraz, teraz jeszcze posłuchajmy muzyki Pawła Mykietyna. Cztery preludie fortepianowe przy tym instrumencie Anna Stępin-Jasnowska. Młodzieńcze cztery prerudia na fortepian Pawła Mykietyna z 1999 roku grała Anna Stępin-Jasnowska. Paweł Mykietyn zarzeka się, że nie będzie już komponować muzyki autonomicznej, ale ja mam jeszcze cichą nadzieję, że może kiedyś da się namówić. Filharmonia dwójki, prawie 20-30, teraz już przed nami druga część wieczoru wypełniona muzyką czeską z motywami amerykańskimi. Stylizowany blues z sextetu na fortepianie i instrumenty dente Bohusława Martinu, na fortepianie Grał James Bayo, na fagocie. Linus Owen, a z nimi Orsino Ensemble. A teraz już, teraz już zanurzamy się na dobre w muzyce, w muzyce czeskiej zarejestrowanej podczas koncertu, który odbył się w sali imienia Józefa Kajlberta w Bambergu w Bawarii 11 stycznia tego roku. No i będziemy rzeczywiście te wątki amerykańskie w muzyce czeskiej śledzić. Otwiera ten koncert hit sal koncertowych, a zarazem pierwszy bodaj romantyczny koncert wiolonczelowy, który zyskał sobie uznanie i miejsce w programach koncertowych. W późnym romantyzmie, epoce rozrastających się monstrualnie orkiestr, wiolonczela była traktowana z rezerwą, jako instrument solowy, bowiem uważano, że nie przebije się przez orkiestrę, poza tym barwa i dźwięku nie odpowiadała ówczesnym gustom. Wiele zmieniły metalowe struny, ale też, o czym rzadko się mówi, zetknięcie dworzaka w Stanach Zjednoczonych z koncertem wiolonczelowym napisanym dla siebie przez wielonczelistę Wiktora Herberta. Dworzek Dworzakowi ten koncert dał do myślenia i kompozytor czeski podjął. Wyzwanie. 11 marca 1895 roku mógł napisać do czeskiego kompozytora Józefa Bogusława Ferstera. Ukończyłem mój nowy koncert wiolonczelowy i mówię Ci z pełnym przekonaniem, że ten koncert znacznie przewyższa moje inne koncerty, zarówno skrzypcowe, jak i fortepianowe. Nie dziw się, że to piszę. Samochwalstwo zazwyczaj nie jest wiarygodne, ale muszę Ci wyznać, że to dzieło sprawia mi czystą radość i sądzę, że się nie mylę. No, dzisiaj wiemy, że się faktycznie nie mylił w żadnym z tych punktów. Przed nami koncert wiolonczelowy Hamol op. 104 Antonina Dworzaka gra urodzona dokładnie 100 lat po powstaniu tego dzieła austriacka wiolonczelistka Julia Hagen, a towarzyszy jej orkiestra symfoniczna w Bambergu, dyryguje Jakub Chrusza.